Jest siódma, tyłu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Węgrzy wybierają dziś parlament. Główni rywale w głosowaniu to Fidesz premiera Orbana i Partia Partiatisa Petera Modiara, którego poparł premier Donald Tusk. Lędziel Modziar, Ketio tak, jesteśmy braćmi... Bez porozumienia w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie delegacja USA nie dogadała się w Islamabadzie z irańską. To była prawdopodobnie konfrontacja trzech na jednego. Prokuratura wstępnie o strzelaninie w Bystrzycy -Kłodzkiej. Oczy Europy zwrócone na Węgry. Przed godziną w tym kraju rozpoczęło się głosowanie w wyborach parlamentarnych. Rozstrzygną one, czy przy władzy utrzyma się rządzący Fidesz, premiera Viktora Orbana, czy przejmie ją opozycyjna partia TISA, Petera Modziara. Choć liczenie głosów z reguły przebiega sprawnie, to ostateczne wyniki możemy poznać nawet dopiero w przyszłą sobotę. Z Budapesztu Piotr Piętka. Każdy z wyborców otrzyma dwie karty. Na jednej wydrukowane są nazwiska kandydatów w danym okręgu jednomandatowym. Druga karta to krajowe listy partyjne. W tym roku pięć partii zdołało uzbierać odpowiednią liczbę kandydatów, aby wystartować w tym wyścigu. Liczenie głosów z lokali na terenie Węgier z reguły przebiega szybko, ale cząstkowe wyniki Państwowa Komisja Wyborcza podać może dopiero po zamknięciu ostatniego lokalu. Większość głosów powinna być zliczona do poniedziałkowego poranka, ale pozostaje jeszcze kwestia niemal 500 tysięcy głosów korespondencyjnych z zagranicy, co może stanowić nawet 7% ogólnej liczby oddanych głosów. Węgierskie organy wyborcze poinformowały, że ostateczne wyniki i podział mandatów poznać możemy nawet w przyszłą sobotę. Lidera węgierskiej opozycji Petera Madziara poparł premier Donald Tusk. Szef rządu mówił o tym podczas posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Mam nadzieję, że Peter Modziar usłyszy te słowa. Znacie je wszyscy w Polsce, znają wszyscy Węgrzy. Lędziel Modziar, Ketio Tak, jesteśmy braćmi. Wybory na Węgrzech potrwają do 19.00. Z kolei po 20.00 w radiowej jedynce zaprosimy do audycji specjalnej z relacjami i komentarzami ekspertów. Fiasko negocjacji w Islamabadzie. Po sobotniej rundzie rozmowy pokojowe USA-Iran nie będą dziś kontynuowane. Teheran nie chciał zobowiązać się do bezwarunkowego wstrzymania rozwoju programu nuklearnego, przekazał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdza brak porozumienia. Irańczycy tak łatwo nie zrezygnują z programu nuklearnego, uważa iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mateusz Kłagisz. W pewnym momencie ten program zyskał taki wymiar pewnego rodzaju elementu dumy narodowej. On nawet trafił na banknotę z takim hasłem, że prawo do rozwoju energetyki nuklearnej jest prawem niemalże przyrodzonym narodu irańskiego, a z całą pewnością jest to prawo, które ma każde państwo. Na świecie. Rozmowy pokojowe w Islamabadzie rozpoczęły się w popołudniu. Mediatorem były władze Pakistanu. Nie wiadomo jak potoczą się losy zawieszenia broni zawartego zaledwie cztery dni temu. Miało ono obowiązywać przez dwa tygodnie i zapoczątkować proces pokojowy. Niewykluczone, że strzały padły w obronie własnej. Prokuratura ujawniła nowe ustalenia w sprawie śmierci mężczyzny w Bystrzycy Kłodzkiej na Dolnym Śląsku. 26-latek w piątek zginął trafiony kulą. Mężczyzna, który strzelał, został zaczepiony przez trzy inne osoby, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, Mariusz Pindera tych wstępnych ustalenia wynika, że to była taka konfiguracja jeden przeciwko trzem. Tam doszło do jakichś nieporozumień. Wyjaśniane jest to, na jakim play, kto sprowokował, kto jak się zachowywał. Ci pozostali dwaj nie byli w pełni trzeźwi, więc muszą wytrzeźwieć, żeby można było ich przesłuchiwać w charakterze świadków. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na jednym z osiedli w Bystrycy Kłodzkiej. Mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję. Pozostałą dwójkę mundurowi zatrzymali na rano, byli nie trzeźwi. Dziś wszyscy zatrzymani mają zostać doprowadzeni do prokuratury są aktualności jedynki. Rząd nie zdecydował jeszcze, co zrobi po wyroku belgijskiego sądu w sprawie Pfizera. Na razie czeka na doręczenie orzeczenia. Na początku kwietnia sąd nakazał Polsce wypłacenie blisko 6 miliardów 400 milionów złotych. To za zamówione i nieodebrane w pandemii przez rząd PiSu szczepionki przeciw COVID-19. Sąd w Brukseli 1 kwietnia nałożył na Polskę nie tylko karę finansową, ale także nakazał odebranie 64 milionów dawek szczepionki w ciągu trzech lat, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Gdybyśmy chcieli te 64 miliony dawek, które mielibyśmy odebrać, wykorzystać na szczepienia, to jest 70 lat, które moglibyśmy się wyszczepiać. Wiceminister dodaje, że ponad 6 miliardów złotych to tyle, ile co roku przeznaczane jest na leczenie chorych na raka. Po otrzymaniu orzeczenia sądu rząd będzie miał 60 dni na dalsze kroki i złożenie apelacji. Joanna Stankiewicz, Polski Radio. Prawosławni świętują dziś Wielkanoc. W tym kościele wypada w tym roku tydzień po katolickiej. Wieczorem do Polski dotarł święty ogień z bazyliki grobu pańskiego w Jerozolimie. Z Warszawy trafił do cerkiewnych diecezji i parafii w kraju. Śniadanie wielkanocne to w prawosławnych rodzinach pierwszy obfity posiłek po poście poprzedzającym święta. W tym samym terminie Wielkanoc obchodzą również staroobrzędowcy.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 Niedziela upłynie z niewielkim zachmurzeniem, z wyjątkiem wschodu i zachodu kraju, gdzie miejscami spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 6 do 15 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Jedynka.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 Autopromocja. minut po godzinie 7. Familijna jedynka. 12 kwietnia, druga niedziela wielka nocna, niedziela miłosierdzia bożego, Agnieszka Kozłowska, łysko witam ponownie. A 14 kwietnia obchodzić będziemy Święto Chrztu Polski. I dlatego już teraz zapraszamy Państwa w podróż przez historie, które pokazują, jak wiara potrafi przemieniać ludzkie życie. Zaprasza Sylwia Słukowska. Jest taki moment w życiu człowieka, kiedy przestaje mu wystarczać to, co powierzchowne. I zaczyna szukać głębiej sensu prawdy Boga. Dziś, w drugiej godzinie familijnej jedynki, Opowiemy o ludziach, którzy właśnie w takim momencie swojego życia podejmują bardzo konkretną decyzję. Proszą o chrzest. A ponieważ 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, spróbujemy postawić sobie bardzo osobiste pytanie: czy my, ochrzczeni często jako dzieci, naprawdę żyjemy tym, co wtedy otrzymaliśmy? Polskie Radio. Jedynka. Ponad 21 tysięcy osób we Francji, setki w Australii, tysiące w Azji i Ameryce w tym roku podczas Wigilii Paschalnej jako dorośli przyjęli chrzest. W świecie, który często opisujemy jako coraz bardziej sekularyzowany, dzieje się coś zaskakującego. Coraz więcej ludzi, często młodych, często wychowanych poza kościołem, świadomie decyduje się na wiarę, szukają sensu, prawdy, relacji z Bogiem i proszą o chrzest. Czy to chwilowy trend, czy znak głębszej zmiany? Czy chrześcijaństwo w Europie naprawdę słabnie, czy może właśnie rodzi się na nowo? A co z nami, ochrzczonymi od dziecka? Czy potrafimy jeszcze zobaczyć w chrzcie dar, czy raczej traktujemy go jako oczywistość? O tym dziś mówimy w familijne jedynce. Moim Państwa gościem jest Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta, redaktor naczelny pisma Christianitas, komentator życia Kościoła w Polsce i Europie, który od lat bada zjawiska odradzania się wiary i nowe formy zaangażowania chrześcijańskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. W niektórych krajach Europy Zachodniej od kilku lat obserwuje się wyraźne ożywienie zainteresowania sztem osób dorosłych. W niektórych miejscach mówi się wręcz o bumie. Czy możemy mówić o nowym zjawisku w kościele europejskim? Niewątpliwie jest to nowe zjawisko. Mamy jakiś taki wgląd w wiele rozmaitych danych dotyczących życia kościelnego współcześnie, w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, bo możemy na to w ten sposób spojrzeć, więc niewątpliwie mamy do czynienia z nowym zjawiskiem, które dotyczy nie tylko zresztą Europy, tak, ale właśnie i Ameryki i no, na przykład też Australii, więc dotyczy takich krajów, które już powszechnie, można powiedzieć, no, tak przymrużeniem oka zostały spisane na straty, jeśli chodzi o... Chrześcijaństwo, które zostały najmocniej dotknięte właśnie sekularyzacją, tak? Myślę o sekularyzacji tych społeczności właśnie chrześcijańskich tradycyjnie. No a tutaj się dzieje coś nowego, ale to też nie jest takie zupełnie oczywiste, tak? To nie jest coś takiego, że nagle mamy odwrócenie dawnych trendów, na miejsce w których przychodzą nowe trendy, tylko raczej to zjawisko bym opisał w taki sposób, że różne trendy teraz w samym Kościele Katolickim na Zachodzie się krzyżują, i to chyba jest w tym no, jakby najbardziej interesujące. Co jest najczęściej impulsem do rozpoczęcia drogi wiary? Cierpienie, samotność, kryzys, pytania o sens? Moim zdaniem dzisiaj to pytanie o wiarę jednak wynika z rozpadu świata, tak, to znaczy, żyjemy w świecie, który właśnie jest rozczłonkowany ideologicznie, rozczłonkowany społecznie, rodziny są słabe, ludzie są osamotnieni, życie jest zatomizowane i no, można powiedzieć, że religia jest w pozytywnym sensie taką propozycją, która pomaga na nowo zintegrować tak sens. Życia. Poza tym, no, można powiedzieć, opowiada najważniejszą historię, jaką człowiek może usłyszeć, czyli historię o ostatecznym przeznaczeniu jego losu, jego życia. O, daje coś, czego nie dadzą polityczne ideologie, czego nie da rozrywka, tak? czego nie dadzą różne formy, jakby to powiedzieć, takich dopaminowych zastrzyków, jakie nieustannie w różny sposób nam daje świat internetu. tak. Religia. No jest, można powiedzieć, no wyjątkowa tak w tym względzie. I też sądzę, że taka szansa, taka nadzieja właśnie, która jest w religii na złączenie losu pewien jeden cel, jeden wysoki sens tak, przez duże S, no jest tutaj głównym oddziaływaniem. Religia, tak jak zawsze, po prostu pozwala odbudować człowieku zrozumienie własnego losu i także daje tę nadzieję na życie wieczne. Czy wiemy, kim są ludzie, którzy dziś w Europie proszą o chrzest jako dorośli? Co ich łączy? To są w tej chwili bardzo różni ludzie, bo często są to osoby, które na przykład przychodzą z jakichś ośrodków uniwersyteckich, studenci, tak, którzy spotykają się z na przykład z bywą wiarą katolików obecnych na tych wyższych uczelniach, którzy równocześnie, bo też jest to dosyć charakterystyczne, dzisiaj nie tylko skupiają się na aspektach religijnych, ale są także zaangażowani Społecznie, tak? Albo nawet na granicy społecznego i politycznego. To znaczy, rzeczywiście ten nowy taki prąd katolicyzmu jakby trochę odchodzi od tego takiego charakterystycznego dla zachodniego chrześcijaństwa w ostatnich dekadach wycofania, tak, ze spraw społecznych i takiego już całkowitego uwewnętrznienia religii, które no właśnie gdzieś kończyło się sekularyzacją, ale mamy nową falę religijności, która jest też zainteresowana zmianą społeczną, oddziaływaniem na życie właśnie wokół siebie, tak? a co za tym idzie także głoszenie różnych wartości, zasad, reguł społecznych. tak? To u ludzi odwołuje się do tych, tych którzy tego słuchają, do ich takiej potrzeby właśnie szerokiej, zintegrowanej tożsamości, bo przecież tak naprawdę Właśnie na tym polega atrakcyjność też współcześnie tego pojęcia tożsamość, że to jest coś, co angażuje ludzi w całości, daje im pewien cel życiowy. tak? Nie tylko daje im prawdy wiary, które są jak najbardziej ważne, ale widzą, że te prawdy wiary prowadzą do jakiegoś działania. No i Myślę, że to połączenie takiego kontemplatywa i aktywa, tak, można by tak to powiedzieć, jest częścią tej atrakcyjności. Myślę także, że to są też bardziej ludzie z miast, tak, bo ewidentnie widać, że to odrodzenie następuje właśnie przy dużych ośrodkach takich społecznych, które można by uznać za kosmopolityczne, ale właśnie w tym takim kosmopolitycznym tyglu, gdzie ludzie są często zdezorientowani moralnie, zdezorientowani życiowo, nie wiedzą, i co mają w zasadzie ze sobą zrobić poza życiem zawodowym i rozrywką na przykład, no to ten przekaz wiary też okazuje się no bardziej atrakcyjny, więc możemy w ten sposób pozycjonować powiedzmy takiego nowego katolika, że jest to osoba młoda, aktywna, albo jeśli chodzi o edukację, albo zawodowo no mieszkująca raczej duży ośrodek miejski, no, która poszukuje jakiegoś ważniejszego i głębszego celu w swoim życiu niż no, tylko takie bieżące przepływanie nad sprawami codziennymi. Patrząc na to, co dzieje się teraz w sekularyzowanej Europie, to myślę, że można powiedzieć, że ten wzrost chrztów dorosłych to znak nadziei dla Kościoła. Tak, oczywiście, niewątpliwie. Ja też w swojej pracy dziennikarskiej, którą także na co dzień uprawiam, no, staram się te informacje niejako podbijać, tak? dawać im życie w tych miejscach, gdzie mogę o tym pisać, bo wydaje mi się, że potrzebny jest taki rodzaj świadomości, który będzie przełamywał, często obecne również wśród wierzących, poczucie takiej nieuchronności, właśnie sekularyzacji, nieuchronności, upadku religii, czy nieuchronności, zdominowania chrześcijaństwa chociażby przez religię muzułmańską, czy, czy jakieś inne formy religijności. Sądzę, że te dane, które do nas spływają od kilku lat, we Francji zresztą ta ciągłość wzrostu to już jest więcej niż 2-3 lata, to, to się dzieje dłużej, ale w tej chwili te liczby już są trudne do zignorowania, no to te wszystkie informacje po prostu Pozwalają też, mam nadzieję, katolikom w Polsce wydobyć się z takiego poczucia, że jesteśmy jakimś religijnym zaściankiem i w zasadzie wszystko zmierza ku upadkowi. No nie, jak widać, tutaj też ręka Boża nad Kościołem czuwa i po takim naprawdę trudnym wieku, można powiedzieć XX wieku dla Kościoła, dla religijności, no teraz oglądamy prawdziwe i niespodziewane, no to, to trzeba powiedzieć, że to jest niespodziewane ożywienie, nawet jeżeli ono jest cały czas małym jeszcze pączkiem czy małym takim nasionkiem, tak, które dopiero co kiełkuje wobec no, nie wiem, wspaniałego ogrodu chrześcijaństwa, jaki mieliśmy w minionych wiekach, no to i tak jest to właśnie coś nowego, czego się nie spodziewano, nie spodziewali się socjologowie, nie spodziewali się księża, nie spodziewali się wierni, no i cóż, oby to się dalej rozwijało. Rozmawiamy dziś o chrztach ludzi dorosłych, a czy możliwe jest odkrycie na nowo własnego chrztu, nawet jeżeli został przyjęty w dzieciństwie? Oczywiście, no, nasz chrzest y, cały czas jest aktualny w nas, tylko ta jego aktualność po prostu wymaga, żebyśmy na to wezwanie, na to włączenie do życia Bożego, nie tylko kościelnego właśnie, szerzej powiedzmy, czy głębiej życia Bożego odpowiedzieli. Możemy sobie uświadomić ci z nas, którzy są praktykującymi wierzącymi, praktykującymi katolikami, że bez tego chrztu to całe bogactwo na życia religijnego, do którego mamy łatwy dostęp, życia duchowego, życia sakramentalnego, po prostu byłby ten dostęp, byłby zamknięty. Tak. Musielibyśmy właśnie dopiero dołączać, musielibyśmy jakoś szukać, musielibyśmy się być może przekonywać o tym, czy to jest właściwe podejście. Nie, my jesteśmy już tu w środku, można powiedzieć, że jesteśmy takimi dziedzicami tych bożych obietnic, tych bożych dóbr i wszystko to jest dla nas na wyciągnięcie ręki. No i warto, żebyśmy z tego po prostu korzystali. Zapewne każdy z nas ma w swoim życiu różne etapy większego czy mniejszego takiego zaangażowania świadomego religijnego, ale pamiętajmy, że wiara to jest coś głębszego niż świadomość. Tak To jest nieustanna szansa na to, żeby być w obecności Bożej, żeby być otwartym na łaskę, żeby mieć tę nadzieję na zbawienie wieczne. No i cóż, można powiedzieć, że bez sztu, Tutaj całej nadziei by nie było. Trochę tego nie bierzemy pod uwagę, że przez naprawdę działa na to, że jesteśmy tacy wychyleni ku wieczności, ku Bogu, że mamy lepszą dyspozycję do tego, żeby to życie religijne w sobie pielęgnować, tak, no ku naszemu wiecznemu dobru. Więc... Uważam, że jest naprawdę jakościowa taka różnica. i Jest ona w doświadczeniu człowieka. Nawet jeżeli nie do końca sobie to uświadamiam między człowiekiem, który jest ochrzczony, a kimś, kto ochrzczony nie jest. No, ale oczywiście można ten skarb tak głęboko zakopać, że on w zasadzie nie jest obecny w naszym życiu. Jednak jest oczywiste, że łatwiej go wykopać, jeżeli już się ten chrzest przyjęło, to ten skarb wykopać niż... Podążać tą drogą dopiero do przyjęcia chrztu, więc powinniśmy być wdzięczni naszym rodzicom, że nas do chrztu zanieśli, ponieważ przez całe życie Pan Bóg jest, można powiedzieć, dla nas na wyciągnięcie ręki w całej Jego okazałości, prawdzie, chwale i dobru, jaki chciał nam objawić przez Pana Jezusa i abyśmy ten dar rzeczywiście doceniali. My dziś rozmawialiśmy głównie o tych sztach osób dorosłych. Warto podkreślić, że to nie tylko statystyki, to konkretne historie ludzi, którzy często po długiej drodze poszukiwań decydują się zaufać Bogu w świecie, w którym wiara przestaje być oczywistością, coraz częściej staje się wyborem. I może właśnie dlatego, jak słyszeliśmy, bywa dziś głębiej przeżywana. Być może więc pytanie o chrzest dorosłych jest tak naprawdę pytaniem o nas samych, o to, czy pamiętamy jeszcze, co się wydarzyło w czasie naszego własnego chrztu, czy ten dar jest naprawdę dla nas ważny i czy kształtuje nasze życie tak, jak mogliśmy to przed chwilą usłyszeć, bo może nie chodzi tylko o to, ilu ludzi dziś przyjmuje chrzest, ale o to, czy my, ochrzczeni właśnie, Potrafimy nim żyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Tomasz Rowiński, historyk idei, publicysta, redaktor naczelny czasopisma Christianitas, komentator życia Kościoła w Polsce i Europie, który od lat bada zjawiska odradzania się wiary i nowe formy zaangażowania chrześcijańskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Program pierwszy Polskiego Radia. W familijnej jedynce rozmawiamy dziś o Chrzcie Świętym. Przychodzi mi na myśl pewien obraz. W 2016 roku byłam na Papuji Nowej Gwinei. Wtedy w Polsce świętowaliśmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. W czasie mojego pobytu byłam w Namcie, w parafii w głębi kraju, gdzie świętowano 50-lecie tej parafii. Dwa światy. My z ponad tysiącletnią tradycją chrześcijaństwa i oni, którzy to chrześcijaństwo mają o wiele młodsze. Co zmienia się w życiu człowieka, gdy spotka Chrystusa? Co daje wiara tym, którzy żyli wcześniej w świecie naznaczonym lękiem przed duchami, czarami, przed tym, co niewypowiedziane? Czy rzeczywiście chrześcijaństwo przynosi wolność i od czego konkretnie uwalnia? O tym porozmawiam z księdzem Robertem Ablewiczem, misjonarzem miłosierdzia, który przez 10 lat pracował na Papui Nowej Gwinei, a obecnie jest wiceprowincjałem misjonarzy świętej rodziny. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Jak wyglądało życie ludzi na Papui Nowej Gwinei, zanim dotarło tam chrześcijaństwo? Znam ludzi, którzy znają czasy przed chrześcijaństwem z mojej parafii, z wioski i z tego, co opowiadali to każde plemię miało swojego Boga. U mnie w wiosce czcili Boga Jagili. Mieli swój system duchów, system takiego prawa też plemiennego, naturalnego. Ale najtrudniejsze i myślę najboleśniejsze było to, że te plemiona ze sobą stanie walczyły. Stąd mamy tyle języków Papui, ponad 800, bo każde plemię miało swój język, swoją tradycję, swoje zwyczaje. Nie stanowili wtedy jednego narodu, byli podzieleni. Czy rzeczywiście życie tych ludzi było naznaczone lękiem? Czy przed duchami, czy czarami? Czy to miało wpływ na ich życie? Do dzisiaj w wioskach są tacy szamani, jacyś duchowi przywódcy. Mimo, że chrześcijaństwo już jest jakoś zakorzenione, ale to możemy sobie tylko wyobrazić, jak było kiedyś. Plemie mające swój system wiary miało też swój system duchów, tych dobrych, tych złych, tych różnych takich zwyczajów, więc problem polegał na tym, że ten system duchów, tej władzy duchowej nad ludźmi, no też generalnie wprowadzał też lęk i niepokój, ponieważ jedni drugich gdzieś tam mogli w różny sposób no, zastraszać, że tak powiem delikatnie. A czym była w praktyce Sanguma? i jak wpływała na codzienne życie ludzi? Trudno jest mi powiedzieć, czym byłam, bo wiem, czym jest, ponieważ ona nadal funkcjonuje w naszej prowincji, Southern Highlands, w południowych górach. Bardzo dużo mamy tych, niestety, przypadków. Sam, jako misjonarz Miłosierdzia, spotkałem ludzi, którzy zostali uratowani, a mianowicie ktoś oskarżony, że ma sangumę, czyli oskarżony, że ma w sobie zło, jest źródłem, przyczyną, że ktoś umarł, coś się stało, nie wiem, ogród nie obrodził, świnia zdechła, ktoś zachorował lub umarł. To jest taki glassman, człowiek, który w szkle, dlatego glassman, widział, widzi i on niekiedy naznacza, wskazuje. Dramat polega na tym, że ta osoba jest torturowana, ostatecznie zabijana, niekiedy przypalana, nacinana po to, by się przyznać, by wyznać tę prawdę. Dramat polega na tym, że nie zawsze uda się uratować takiego człowieka, a niekiedy te osoby przyznawały się tylko dlatego, że już nie chciały dłużej cierpieć. Te różne sytuacje no, wynikały też no, właśnie z tych różnych wierzeń, o których ksiądz wcześniej powiedział. A co zmieniło się w momencie, kiedy dotarło chrześcijaństwo, kiedy ludzie zaczęli wierzyć w Boga w Trójcy Jedynego? Chrześcijaństwo przede wszystkim, co widziałem na własne oczy, stworzyło wspólnotę, a mianowicie gdyby nie chrześcijaństwo, nie byłoby szkół, do których uczęszczają dzieci z różnych plemion, nie byłoby służby zdrowia, nie byłoby wspólnoty jako takiej, łączącej ludzi z innych plemion. Kiedyś każde plemię stanowiło swój niezależny świat. Chrześcijaństwo połączyło wspólnoty, są takie kościoły na wybrzeżu w kształcie krzyża takiego równoramiennego, jak, jak na przykład krzyż szwajcarski, gdzie każde plemię w innym narożniku. Dopiero w momencie przyjmowania komunii, przystępowania do komunii, oni zobaczyli, że są jedną wspólnotą, że że już nie są z tego czy tamtego plemienia. I Chrystus otworzył ich myślenie na to, że, że jesteśmy równi, że jesteśmy równie ważni, równie godni, a chrześcijaństwo przede wszystkim też pokazało, że nad tymi duchami, które do tej pory nas paraliżowały, Chrystus ma władzę, ma siłę i może też uwolnić i przezwyciężyć lęk. To może, żeby nie być gołosłownym, to proszę przytoczyć jakieś takie przykłady, które świadczą o tym, że rzeczywiście chrzest wiara w Chrystusa daje siłę do podejmowania bardzo odważnych decyzji. Albert, w prowincji Tarii, który jest katechistą, któremu zniszczono wszystko, co miał, i chciano mu zniszczyć rodzinę. Za każdym razem, gdy wygrywał plemienne sądy, takie jak w Starym Testamencie, to musielibyśmy sobie wyobrazić wioskę zgromadzoną i te przesłuchania. Zawsze, gdy wygrywał i mógłby coś z tego mieć, mógłby się zemścić, mógłby mieć odpłatę, rewanż, on mówi ja tobie przebaczam w imię Chrystusa. I zawsze się go pytali, Albert, ale dlaczego? Sam też pytałem, Albert, jak to jest? On mówi, pater, ja zrozumiałem i zobaczyłem, że tylko przebaczenie ma siłę pokonać zło i nienawiść. W domu dziecka, którym się opiekowałem, Żyła kobieta, którą oskarżyła inna kobieta o sangumę, a więc tamta kobieta była torturowana, przypalana i generalnie skazana na śmierć. Została uratowana przez kogoś, kto miał odwagę przeciwstawić się tej sytuacji, bo narażał siebie, ponieważ jeżeli ty nie niszczysz sangumy, to znaczy, że masz sangumę. Taka jest mentalność, stąd to jest taki paraliż duchowy wszystkich dookoła, którzy są świadkami. Dramat i paradoks polega na tym, że kobieta, która oskarżyła i kobieta, która była oskarżona i została uratowana, dzisiaj mieszkają jak dwie siostry razem. Ponieważ ta uratowana, skazana na śmierć, gdy została uratowana, przebaczyła tej kobiecie, która ją skazała na śmierć w imię Chrystusa. U mnie w wiosce, gdy jako misjonarz Miłosierdzia gościłem rekolekcje na drugim krańcu diecezji, oskarżono pięć kobiet o Sangumę, w tym Lina, liderka Legionu Maryi, wspaniała kobieta, matka, żona. Kobieta, która naprawdę przyjmując wiarę w Chrystusa poświęciła swoje życie też, aby to chrześcijaństwo, ta wspólnota w parafii, kuare Chrystusa Króla wzrastała. Poprzez jakieś rywalizacje gdzieś tam kogoś zostały oskarżone. Po wszystkim, gdy udało się jej uratować. Ona z krwawiącym sercem Potrafiła przebaczyć tej osobie, która ją skazała na śmierć, mówiąc to samo, w imię Jezusa Chrystusa. Czyli można powiedzieć, że chrześcijaństwo, a konkretnie no, przyjęcie chrztu, no bo od tego to się wszystko zaczyna, zaczęło dawać ludziom wolność. Oni zaczęli funkcjonować, tak jak to ksiądz powiedział, że mogli być wspólnotą. A proszę powiedzieć, jak wyglądało przejście od tego świata strachu do świata zaufania Bogu. Dzięki temu właśnie, że zostali chrześcijanami. Chrześcijaństwo w papui ma ogromny, jakby szeroki wachlarz interpretacji, bo oprócz kościoła katolickiego i luterańskiego, które szły równolegle od wybrzeży w góry, zakładając szkoły, misje w dużym poszanowaniu swoich wartości i przy dużej współpracy, tak widać na przykład w mojej wiosce w parafii, gdzie pracowałem. Po jednej stronie są katolicy i szkoły nasze, po drugiej stronie są luteranie i ich szkoły. I tak było kiedyś to dzielone. I to wprowadziło pokój w tym rejonie, ponieważ ludzie przyjmując wiarę i chrześcijaństwo, chrzest zaczęli porządkować swoje życie wedle innych zasad, wspólnych wszystkim niż moje plemienne zwyczaje. A więc Zwyczaje innego plemienia nie były moimi zwyczajami. Prawo innego plemienia nie było moim prawem. Ale wobec chrześcijaństwa jesteśmy równi, więc to pomogło ludziom też organizować, porządkować swoje życie. Tak jak już wspomniałem, edukacja, służba zdrowia. Generalnie państwo zaczęło powoli tworzyć jedną wspólnotę. Jeden naród. Dwa światy. A może... Tak naprawdę jedno i to samo pragnienie – żyć bez lęku, żyć w wolności. Historia ludzi z Papui Nowej Gwinei pokazuje, że spotkanie z Chrystusem nie jest tylko zmianą religii czy przyjęciem nowych zwyczajów. To często doświadczenie głębokiej przemiany, przejścia od strachu do zaufania, od niepewności do nadziei. A my żyjemy w rzeczywistości, w której wiara jest obecna od pokoleń. Ale czy naprawdę widzimy w niej dar? Czy odkrywamy jej wyzwalającą moc w naszym codziennym życiu? Może właśnie takie historie przypominają nam, czym naprawdę jest chrzest i co znaczy spotkać Boga. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz Robert Tablewicz, misjonarz miłosierdzia, który przez 10 lat pracował w Papujnowej Gwinei, a obecnie jest wiceprowincjałem misjonarzy świętej rodziny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję i niech Pan Bóg wszystkim nam błogosławi. który często wydaje się odchodzić od wiary, są tacy, którzy wybierają ją świadomie. Posłuchajmy historii Michała Chrzanowskiego, który przyjął chrzest podczas ostatniej wigilii paschalnej. Niedawno przeszedłem sakramenty sakramenty. Zostałem chrześcijaninem. Decyzja ta dojrzewała we mnie od kilku lat. Obecnie mam lat 45, natomiast wychowałem się w rodzinie całkowicie ateistycznej ateistyczne środowisko domu rodzinnego, jestem jedynakiem, znajomi ateistyczni, dziadkowie, jedni, drudzy, właściwie wszyscy. Tak upłynęła moja młodość, jakieś tam lata szkolne, studenckie. Później wszedłem do dorosłe życie, poznałem moją przyszłą żonę. Też tak się złożyło, że była ateistką. Jej rodzice byli wierzący, ale nie praktykowali wiary, więc tak to wyglądało. I w dalszym ciągu prowadziłem to takie życie, można powiedzieć, pogańskie, bezbożne, chociaż miałem swoje zasady, bo uważam, że rodzice odrobili dobrze lekcje i zrobili ze mnie, że tak powiem, człowieka przyzwoicie wychowanego, z zasadami moralnymi pokrywającymi się z dekalogiem. I zawsze starałem się żyć według tych zasad. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, żyj tak, że jak spojrzysz w lustro na końcu, żebyś nie miał sobie do zarzucenia jakichś poważnych rzeczy, tak? Może się nie da. Idealnie przejść przez życie to jest jakby normalne. I w wieku 40 lat można powiedzieć, że moje życie się zaczęło sypać. Dużo spraw zwaliło mi się na głowę. Jakieś choroby w rodzinie, budowy domu, wykańczanie kredyty, zmiany pracy. Ciężka choroba nowotworowa mojej teściowej. Można powiedzieć, że większość rzeczy była na mojej głowie. I wtedy stwierdziłem, że zaczyna mnie to przerastać. Na szczęście nigdy nie miałem jakiś ciągów do uciekania w jakieś uzależnienia czy tego typu rzeczy. Zawsze starałem sobie radzić sam z problemami, ale doszedłem do wniosku, że tego jest za dużo. Po drodze gdzieś jeszcze od kilku lat moje małżeństwo chyliło się ku upadkowi i zacząłem szukać Pana Boga, zacząłem się zatrzymywać czasem będąc na spacerze przy jakichś kapliczkach, rozmawiać, po prostu rozmawiać z Panem Bogiem czy z Matką Bożą, prosić ich o pomoc, prosić ich o radę prosić ich o pomoc dla moich bliskich i dla mnie, żebym to wszystko przetrwał. To było takie bardziej spontaniczne, po prostu działo się samo. Tak? Na przykład podczas spaceru na kilkach Nordic Walking widziałem kapliczkę i musiałem się zatrzymać, tak? Po prostu musiałem uklęknąć i po prostu rozmawiać. I tak się działo, że faktycznie wydarzyło się tych kilka tragedii. Powoli zacząłem z tego wszystkiego wychodzić, moja teściowa zmarła, moje małżeństwo się zawaliło, rozwiodłem się i w pewnym momencie spotkałem niesamowitą dziewczynę, zaskoczyło nam bardzo pozytywnie, zaczęliśmy być razem. W ogóle świat się zaczął zmieniać. Poznałem mojego obecnego przyjaciela, z którym też rozmawiałem dużo na temat wiary. Świat się na mnie otworzył i ja otworzyłem się na świat. I zacząłem się zastanawiać, że to się nie wzięło z y, przypadku. Tak, Ja się musiałem zmienić, ale może jednak Pan Bóg daje mi jakąś szansę. Wtedy zaczynało do mnie docierać, przepraszam, trochę mi się mm, głos łamie, że Musi być coś więcej. Musi być coś więcej. To jest nierealne, żebym ja sam przez to przeszedł i byłem ogromnie wdzięczny za, za tą pomoc. Moje życie zmieniło się o 180 stopni. Zaczęło być naprawdę kolorowe, dobre. Byłem otoczony dobrymi ludźmi. Byłem szczęśliwy i w dalszym ciągu jestem nawet jeszcze bardziej. Mamy z moją obecną narzeczoną plany poważne, ponieważ w lipcu tego roku bierzemy ślub i mamy szansę wziąć ślub sakramentalny w pełni legalnie, ponieważ ja byłem w związku cywilnym, moja narzeczona Anna była w związku partnerskim i planujemy ślub sakramentalny. To był tylko jakiś kolejny powód do mojej decyzji, ale to, że chciałem zrobić coś z, z swoją wiarą, że chciałem podziękować Panu Bogu za te otrzymane łaski, za dobrych ludzi wokół, za zmianę mojego życia, to w pewien sposób chnęło mnie do tego, że okej. Okay, czas się pozbierać, pozbierałem się, to teraz czas podziękować i nauczyć się wszystkiego od początku. Nauczyć się wyznawać wiarę. Przepraszam, nie jestem w stanie się powstrzymać, ale łzy mi napływają do oczu. No i rozpocząłem tą wielką przygodę w październiku. Moja Ania znalazła archidiecezję warszawską. Tam poznałem księdza Sławomira Starkowskiego. Miałem z nim rozmowę Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Swoją serdecznością, ciepłem, wyrozumiałością, cierpliwością Wysłuchał tego mojego bełkotu, przepraszam, trochę też przez łzy. I powiedział, OK to zacznijmy. Sformowała się grupa mojej Ani, mojej narzeczonej brakowało bierzmowania. Sformowała nam się grupa pięciu osób. I zaczęliśmy się co tydzień spotykać. Ksiądz opowiadał nam o wierze. posługiwaliśmy się oczywiście przede wszystkim katechizmem kościoła katolickiego. Rozmawialiśmy sporo, opowiadaliśmy o pewnych naszych przypadkach, odczuciach, staraliśmy się pewne rzeczy analizować, oczywiście w większość rzeczy po prostu wierzyć, tak? bo bardzo tego wszyscy pragnęliśmy, ja szczególnie też. Ksiądz podsyłał nam inne lektury, jakiś film na YouTubie, jakiś film chociażby The Chosen, tak? który też z Anią kupiliśmy i sobie oglądaliśmy. Już wcześniej w moim domu wylądowała Biblia, której nigdy nie czytałem, jak zacząłem czytać, złapało mnie lekkie przerażenie. Mówię, kurczę, zawsze miałem się za w miarę bystrego kościa, nic nie rozumiem. Stary Testament. Niego niego zacząłem i w dalszym ciągu przebijam się, że tak powiem. Natomiast może nie muszę rozumieć. Może przeczytam, może to do mnie dotrze. Na pewno wracam do tego gdzieś też myślami. Więc coraz więcej takich dobrych, pozytywnych rzeczy wokół. Każde spotkanie, które było co środę, było naprawdę cenne, żal mi było, gdy nie mogłem być, gdy, czy lub gdy było odwołane. No i tak bardzo szybko upłynął nam czas do Wielkiej Soboty. Może wspomnę jeszcze, co było trudne, czy co było wyzwaniem w tym wszystkim tak krótko. To, że tego jest tak dużo, czego najbardziej żałowałem, że tyle mnie w moim życiu ominęło pięknych rzeczy, bo 45 lat, nie znając tego wszystkiego. Oczywiście, no powiedzmy ogólne pojęcie miałem, ale bardzo ogólne. I żałowałem, że nie mogłem w tym wszystkim wcześniej uczestniczyć. W liturgiach, w ceremoniach, że święta to były prezenty, a nie narodziny Pana Boga. Że Wielkanoc to był śmigus dyngus, tak? Spotkanie rodzinne, a nie najważniejsze wydarzenie, pokonanie przez Pana Jezusa Chrystusa śmierci. takiego Jego zmartwychwstanie. Ale trzeba iść naprzód. Młodszy nie będę. Było minęło, więc cieszę się, że przynajmniej w tym wieku mogłem się pozbierać, ogarnąć i oto jestem. Przyszła wielka sobota. To był najbardziej niesamowity wieczór w moim życiu. Niesamowicie uduchowiony, no po prostu coś niesamowitego. Starałem się tam trzymać pion, ale wewnątrz człowiek po prostu... Znaczy ja byłem bardzo wzruszony, jak to wszystko się zaczęło. Pięknie doceniam, że arcybiskup Galbas jest takim ciepłym, miłym człowiekiem. Tak wprowadził nas to wszystko. Dał nam te łaski i te sakramenty w taki naprawdę niesamowity sposób. To ciepło, ta dobroć po prostu od niego biła. Cały czas mogłem liczyć na wsparcie też księdza Starkowskiego plus całego kościoła, który tam był, bo wszyscy nam kibicowali. Same sakramenty to było już coś totalnie niesamowitego. Wszyscy żeśmy się trzęśli, trochę z emocji, trochę z zimna. Natomiast to była chyba najpiękniejsza chwila w moim życiu i jestem za nią ogromnie wdzięczny. Cóż, cztery godziny minęły dość szybko, nigdy ich nie zapomnę. Nie ma takiej opcji, żeby mi je odebrała jakaś choroba czy skleroza. To się wryło na zawsze. I staram się postępować teraz, jak wcześniej też się starałem. tak? Natomiast staram się postępować jak chrześcijanin. Dalej się uczę, dalej się będziemy spotykać z księdzem trochę może mniej regularnie, nie co tydzień, ale powiedzmy dwa razy w miesiącu. Dalej czytam, staram się edukować, bo mnóstwo, mnóstwo też wiedzy przede mną. Adoptowaliśmy za nią każde swoje, że tak powiem, duchowe dziecko, nienarodzone. Też modlimy się za to nienarodzone życie. Staramy się generalnie codziennie modlić i dziękować Panu Bogu za wszystko, co mamy. Prosić Go o opiekę i o to, żebyśmy przede wszystkim przeszli wszystkie próby, które przed nami może postawić, byli godni Jego miłości i żebyśmy umieli Go słuchać. To są dla mnie najważniejsze rzeczy. Druga godzina familijnej jedynki dobiega końca. Może warto dziś na nowo spojrzeć na własny chrzest, nie jako na wydarzenie z przeszłości, ale jak na dar, który wciąż może przemieniać nasze życie. Życzę Państwu pięknej niedzieli miłosierdzia Bożego i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia mówi Sylwia Sunkowska.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 Patryk Bedliński, zapraszam. W dwóch miejscach są problemy na A1. Pierwsze z nich to trasa Radomsko-Kamińsk i jest dnia, którą poruszamy się do Gdańska. Samochód osobowy uderzył w bariery na 391 km, przez co zablokowany jest jeden pas na jezdni prowadzącej na północ. Całe szczęście nikomu nic poważnego nie stało się w tym zdarzeniu. Drugie miejsce na A1 z problemami o tej porze to trasa między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie. Tutaj na jezdni w kierunku łodzi zablokowany jest jeden pas po tym jak osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba. Mówimy konkretnie o 66 kilometrze autostrady A1. Uważajmy też wyjątkowo między Toruniem a Włocławkiem w Raciążku, czyli niedaleko Ciechocinka. Na fragmencie dziewięćdziesiątki jedynki trwają przygotowania do rozbiórki i budowy nowego wiaduktu nad linią kolejową. Na razie to prace przygotowawcze, czyli m.in. tworzenie bypassu czy wycinka roślinności. Obowiązuje czasowa organizacja ruchu i limit prędkości do 60 km na godzinę. Zamknięta jest jezdnia drogi S3 w kierunku Świnoujścia i Gdańska na trasie od węzła Goleniu w zachód do stacji paliw przed węzłem Goleniu w północ. W najbliższym czasie ruch będzie tam odbywał się w obu kierunkach jezdnią prowadzącą do Szczecina. Zmiany są spowodowane remontem na nawierzchni drogi ekspresowej S3, a prace mają trwać około dwóch tygodni. Nawigacja na szczęście nie wskazuje korków na tym odcinku, ale od nas oczywiście prośba do państwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Prosimy też o wieści dla innych zmotoryzowanych które mogą pomóc w niedzielnym pokonywaniu trasy. np. w aplikacji mobilnej Polskie Radio Kierowców, ale także pod numerem telefonu 22 513 11 11.